Ja się nazywam Adam Brożyński, obecnie studiuję tutaj na ostatnim roku studiów magisterskich z filozofii, czyli jeszcze nie jestem de facto filozofem, jestem po licencjacie, to jest ostatni semestr. I moim zadaniem jest tu opowiedzieć o filozofii w takim życiu codziennym, filozofii jako też czymś praktycznym, czymś, co się przydaje na co dzień. Nie wiem, na ile Państwo mają w ogóle kontakt z filozofami, filozofią w ogóle i z czym kojarzy się to słowo, ale przypuszczam, że są to raczej jakieś no, bardziej abstrakcyjne rzeczy. No, jacyś filozofowie siedzą gdzieś tam za tymi biurkami, wymyślają jakieś, jakieś teorie, które właściwie w codziennym życiu nikomu się nie przydają. Chciałem trochę obalić ten mit i pokazać, że jest wręcz przeciwnie, że filozofia może stanowić pewną, nazwijmy to, wręcz metodę życia, sposób życia, który pozwala łatwiej w tym życiu praktycznym się odnaleźć. Może niektórzy z Was słyszeli, że samo pojęcie filozofii pochodzi ze zbitki jakby takich dwóch słów greckich: Filo i sofos. Filo to jest umiłowanie, sofos od Sofia filozofia, prawda? Mądrość. Jest to po prostu umiłowanie mądrości. Takie były początki filozofii. To i ludzie, którzy zaczęli się zastanawiać po prostu nad sensem tego wszystkiego, nad swoim życiem, nad tym, jak ten świat działa. To nie byli nawet w pełnym rozumieniu tego słowa filozofowie na początku. Gdzieś w starożytnej Grecji, tak jak dzisiaj nam się kojarzą właśnie z jakimiś profesorami na akademiach, to byli po prostu ludzie, którzy podejmowali taką refleksję nad światem z, po prostu z potrzeby, z potrzeby życia. No i często podkreśla się właśnie tą to, to mądrość w tym słowie filozofia, ale trzeba też zwrócić uwagę właśnie na to filo. To jest tak naprawdę pojęcie, które oznacza miłość, ale bardzo konkretną, bo oznacza przyjaźń po prostu. Więc można powiedzieć, że z istoty filozofia jest rodzajem przyjaźni z mądrością, gdzie mądrość, no nie rozumiemy tutaj tylko jakąś wiedzę na jakiś konkretny temat, no mamy, możemy nazwać kogoś mądrym i tak potocznie się używa tego słowa, jeżeli jest po prostu bardzo wykształcony, ma ogromną wiedzę z matematyki, geografii, fizyki, z jakichś konkretnych przedmiotów, ale to jeszcze nie jest mądrość. Mądrość to jest coś dalej, to jest też umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce i widzimy to niestety też na naszych polskich uczelniach i przypuszczam, że sytuacja nie jest różna w wielu przypadkach, jeśli chodzi też o Akademię Anna Długosza. Może to taka będzie trochę antyreklama, ale, ale takie są fakty, że wiele osób rozpoczyna jakieś studia, poznaje jakąś wiedzę, no i często taką motywacją to jest odnalezienie pracy. W momencie, kiedy te studia kończą, no jakoś tam przechodzą przez te zaliczenia, prawda, tam w, w, przeplatana jest ta nauka imprezowaniem i potem tej pracy nie ma, dlatego, że mimo, że posiadają tą wiedzę, nawet jeżeli by ich gdzieś tam sprawdzić, byliby w stanie ją wypowiedzieć, no to nie są w stanie jej zastosować. No i taki pracodawca, takiej osoby po prostu nie zatrudni, jeżeli widzi, że ona, mówiąc określa, nie ogarnia po prostu sytuacji, jaka, jaka wydarza się w praktyce. To nie są tylko wtedy teoretyczne sytuacje. Dlatego warto jest zaprzyjaźnić się z mądrością, bo ona ma wymiar właśnie taki w naszym życiu praktycznym, że potrafimy się odnaleźć w różnych nowych sytuacjach też. No bo łatwo jest... Robić to, co, czego do tej pory nas uczono prawda? To zrób tak i tak i tak No i teraz to robię, ale no, życie tak nie wygląda Zawsze jakieś nowe wyzwania Stoją przed nami Jeżeli mówimy o umiłowaniu mądrości No to ta mądrość zasadza się w prawdzie Czyli w tym, jak rzeczy się mają prawda? Jak jest, Jakie są fakty Wiele osób dzisiaj neguje, stara się negować prawdę i, i są też takie stanowiska jakieś relatywistyczne, że każdy ma swoją prawdę, albo że prawdy nie ma. Jeżeli ktoś nam mówi, że w, w rozmowie, że nie ma prawdy, zawsze mówię, żeby go zapytać, a czy to jest prawda? Że tej prawdy nie ma. Jeżeli ktoś powie nam, że prawdy nie da się poznać, można go zapytać, a jak to poznałeś? Więc to są takie przykłady, w których Mamy do czynienia z jakimiś twierdzeniami, jakimiś przekonaniami, które ktoś próbuje nam przekazać i one mogą być na pierwszy rzut oka bardzo chwytliwe, ale no nie są prawdziwe, da się je łatwo sfalsyfikować. Co umożliwia między innymi e, filozofia, właśnie przez to, że u podstaw tutaj też leży logika, czyli też jakieś zasada, zasady poprawnego myślenia, poprawnego rozumowania. Jeżeli te zasady poznamy, to bez względu na to, o czym będziemy myśleć, jakie będą nasze poglądy, to będziemy w stanie je konstruować w ten sposób, że będą one po prostu spójne i e, w związku z tym też będziemy zachowywać jakąś integralność wewnętrzną jako osoby, jako ludzie w naszym życiu, w relacjach z innymi, w naszej pracy. Nie będziemy popełniać jakichś głupich błędów można w ten sposób. Dlatego to umiłowanie mądrości, jakim jest filozofia, no łączymy też w jakiś sposób z umiłowaniem prawdy i dążeniem do tej prawdy. No bo jeżeli tak zastanowić się nad tym życiem, każdy ma jakieś tam swoje sprawy, rodzimy się, uczą nas różnych rzeczy. Rodzice, nauczyciele, łoniemy tą wiedzę, no jeśli chodzi o ten poziom powiedzmy podstawowe nauczanie, czy to jest szkoła podstawowa, czy liceum, to większość z tych rzeczy przyjmujemy na wiarę. Nie ma czasu tłumaczyć na przykład pani od matematyki, skąd się wzięła ta oś współrzędnych. A co to jest? Ja, jakie to ma podstawy? Dlaczego akurat tak? Skąd się wzięły te wzory? Jak wszystkie się dowodzi? Jaka za tym stoi, jakie za tym stoi uzasadnienie? Po prostu mamy to przyjąć, mamy się tego nauczyć, mamy zgodnie z tym potrafić wykonać jakieś, jakieś zadanie i za to dostajemy oceny, ale no, trudno tu jest bawić się w jakieś dyskusje, a jeżeli zaczniemy to robić, to nie skończy się to dla nas zbyt dobrze na takich zajęciach. Można powiedzieć tak z mojej perspektywy, może nie spodoba się to wielu nauczycielom, ale dla mnie ten szkoła podstawowa, czy liceum, no, to był raczej trudny czas, odbieram to jako takie coś w rodzaju takiego obozu karnego, coś w rodzaju jakiegoś takiego takiej niewoli, którą trzeba przejść, żeby mieć to za sobą. O, tak. <grym> wiedziałem, że znajdę tutaj, tak. wiedziałem, że znajdę tutaj posłuch w tej kwestii, ale tak jest prawda, dlatego, że zawsze chciałem rozumieć, dlaczego akurat mam tą wiedzę Wydaje mi się, że ogólnie to też mężczyźni no czy chłopcy mają większą tendencję do buntu? akurat jesteśmy w takim najsilniejszym gronie możemy sobie jasno powiedzieć i nie robimy przyjmować czegoś, jeżeli nie wiemy po co nam to jest. Ja się buntowałem przeciwko... to No dokładnie i to było dla mnie i to też to jest kolejna, może mało poprawna politycznie uwaga, ale Pamiętam, że jako jeszcze dziecko się właśnie buntowałem. No, po co mi te rzeczy na biologii o jakimś tam pantofelku? Po co mi na geografii takie, takie rzeczy? No i rodzice mi mówili, zobaczysz jak to rośniesz, będziesz wdzięczny nauczycielom, że to ci się przyda. No i oto jestem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie mogę tego do końca powiedzieć. Oczywiście, no, tak też z urożeniu oka, bo, bo, bo ile rzeczy jest pożytecznych. Ale no, nie oszukujmy się, wiele rzeczy jest też takich, które człowiek no, nie potrzebuje, a jeżeli no, pojawia się taka sytuacja, w której potrzebuje, to dużo lepszą umiejętnością jest zdolność wyszukiwania informacji. I tutaj kolejna rzecz, która wiąże się też ściśle z filozofią, dlatego że no, nikt z nas, yy, każdy z nas ma ograniczoną pojemność yy, umysłu. Nie jesteśmy w stanie tam zmieścić wszystkiego, Niektóre rzeczy nam są niepotrzebne, więc w sposób naturalny je zapominamy. To jest, tak po prostu działamy. Dopiero kiedy coś nas pasjonuje, jesteśmy w stanie się oddać temu w pełni i rzeczywiście tematykę zgłębić, ale właśnie istotną bardzo rzeczą jest umiejętność wyszukiwania, bo to się przydaje i każdemu studentowi, i licealiście, i, i, i każdemu uczniowi, dlatego, że skoro nasza pojemność jest ograniczona, no to jest Kwestia tego, czy ja jestem w stanie odnaleźć rzeczywiście merytoryczne informacje, czy jestem w stanie zweryfikować, czy to jest rzeczywiście prawda, że nie powielam jakichś tam głupot, które wyczytałem w internetowych memach, czy, czy skopiowałem z Wikipedii. Nawet umiejętność stworzenia powiedzmy referatu na zajęcia, no masa osób kopiuje z internetu, z tym, że to też są różne możliwości. Stworzenia takiej pracy, która nie musi być na podstawie mojej osobistej wiedzy, ale na podstawie wiedzy innych. Mogę to na ślepo skopiować, bez sprawdzenia, wrzucić, tak jak cała reszta klasy powiedzmy i wtedy wszystko się wydaje mi. sprawa na nic a mogę po prostu wyszukiwać tych informacji w taki sposób, żeby tylko te um, rzeczy, które są w jakiś sposób weryfikowane, które są pewne, przedstawić też w jakimś określonym porządku i wyciągnąć też z nich jakieś swoje wnioski, przez co do czegoś mi się to przyda, no skoro i tak muszę poświęcić jakiś czas, no to um, mogę to zrobić siedząc, kopiuj w klej, kopiuj w klej, a mogę to zrobić też przy okazji czegoś się rzeczywiście ucząc w ten sposób. Niekoniecznie to musi być nauka związana z przedmiotem tego, co przygotowuję w danym czasie, chociażby bardzo to mi było dobre i pożądane, ale też pisząc pracę. Przypuśćmy, teraz piszę pracę magisterską, pisaliśmy wcześniej pracę licencjacką. To nie jest tylko kwestia samej wiedzy, ale tego, jak sformatować tekst, jak właśnie znaleźć jakieś informacje, jak wyszukiwać sobie wiadomości w książkach, przeszukiwać bi bibliografię. Jest masa rzeczy, które się z tym wiążą. I to są też ważne umiejętności, więc tutaj filozofia odgrywa taką rolę, że to jest pewna refleksja ogólna nad tym, co robię nad swoim życiem. Przechodząc już teraz do takich bardziej filozoficznych yy, też nawet pytań, to pierwsze pytanie takie filozoficzne, jakie człowiek sobie stawia, a jeśli nie, to powinien sobie postawić, to po co żyjesz? Po co żyjesz? No bo przypuśćmy, chodzisz yy, teraz do liceum, przekazują ci nauczyciele jakąś wiedzę w wolnym czasie siedzisz gdzieś tam z kolegami e, popijasz soczek <grym i wiosenie> Prawda? oglądasz jakieś może filmy wychodzisz do kina no i oczywiście te zajęcia mają w sobie jakiś sens sprawiają ci przyjemność e, zdobywasz dzięki temu jakieś doświadczenie wiedzę, budujesz relacje z ludźmi ale można zapytać ale co z tego wynika w szerszym rozrachunku no ktoś może powiedzieć, no tak, chodzę na studia. Wcześniej no. chodziłem do liceum, chodzę na studia, no to później chcę znaleźć jakąś pracę. Ktoś jeszcze powie, no dobrze, no a później no, założyć rodzinę, wychować te dzieci, no a później i, i tak w ogóle co z tego? No później umrę, no i inni tak będą, no dobrze. I inni, i inni, no i po co, po, co, po co żyjesz w ogóle? Po co jest to życie? Na po co ci ludzie żyją? Po co to robią? I dlaczego akurat to robią, a nie coś innego? No bo jeżeli nie ma jakiegoś celu, takiego ogólnego, nie ma jakiegoś sensu, które tak za tym życiem... No kolej rzeczy, no tak, ale skoro taka kolej rzeczy, no to można sobie zmienić tą kolej w sposób dowolny. Jaka jest racja ku temu, i to powiem tak, bo skrajne przykłady są najlepsze, że większość ludzi powie, że no warto jest być dobrym człowiekiem, prawda? No większość ludzi tak no. odpowie, no, no, żeby no, się zachować. No, no właśnie, też umierają. no i, A z drugiej strony, no ale no, co za różnica, skoro wszyscy tak samo umierają, no to dlaczego nie być złodziejem? No ten trochę ma więcej może. Ale jak będzie umierać, to będzie użytkować. Z Ale śmierci się wszystko to... Ale jak go nie złapią. Jak jest no, sprytny i go nie złapią. A psychopata na przykład, to jest jeszcze jeden, skrajny przykład, on potrafi manipulować tak, że ludzie go z reguły lubią, postrzegają go dobrze. Z nie wiem, był taki um, serial, może kojarzycie, dexter? A tak. No właśnie, to wiecie o czym mówię. No, człowiek lubiany, ma pracę, a tam po godzinach um, po prostu morduje ludzi. No i teraz pytanie jest, dlaczego jego sposób życia? Nie miałby być gorszy od życia kogokolwiek innego. Powiedziałem, no, ale jak to no, przez morderca, no, zabija ludzi, to tak nie można. Zabija tych a, ludzi. A, ale, ale. Ale jaka to różnica to jest pytanie też, to się, prawda? No bo tak, jeżeli wszyscy kończą tak samo. No to... kończą tak samo, ale to jest jednak się przyczynił, tak? poprawy społeczeństwa. To... Ale, ale poprawi, poprawi się do społeczeństwa, a potem ono umrze. I na No i co z tego? Ale musiał musi ze szanowcem. No tak, no ale następny szladowca będzie ktoś inny, no też po, oni poumierają i ci dobrzy, którzy żyją też dobrze, też pomierają, i co z tego wyniknie? No nic, no to jest pytanie takie niebezpieczne no, dla wiem, dla, dla, prawda? To dlaczego? Dlaczego ja mam żyć akurat w taki sposób, a nie w innym? Wcale nie namawiam tutaj do pycia, no. <grym, grym, grym>, mordercą. w <grym>, Ale gdyby tak było... No nie, to pewnie, nie, to właśnie, gdyby tak było... się szkołę właśnie... Ale gdyby tak było, to znaczy, gdybyśmy dopuścili taką myśl, że każdy powinien żyć, co no to teraz w jaki sposób chciałbyś przekonać takiego Dextera, który chciałby Ciebie zabić, bo na przykład w dzieciństwie ukradłeś tam Lizaka ze sklepu, no to jesteś, masz coś na sumie, coś znalazł na Ciebie. Jakbyś chciał go przekonać, że nie powinien tego robić, albo innych ludzi? No trudno znaleźć te argumenty, które... Co, co... Albo ja, ja bym powiedział, że nie widział, ja to odwałem, no tak, ale co z tego? Przecież to była sprawa nieodwracalna. No, czy ten Lizak wrócił do właściciela? No, nie wrócił, on poniósł stratę. Czy da się tą stratę naprawić? No życie jest nieodwracalne. Jak yy, przypuśćmy, yy, weźmiemy chociażby kartkę papieru. Ma, to, mogę kartkę papieru? Jak jakaś woda? To zawsze do kartkę. To nie To jest to, co robimy w życiu. A ja mi rzucę, podetam. I to jesteśmy my, którzy robimy coś w życiu. I czy teraz możemy to odwrócić? W sensie, czy mogę teraz cofnąć to wszystko, co zrobiłem? To taka sama karta ta, papierowa, to wróci na to miejsce, bo nie, no, w sensie nie naprawie tej szkody. Nasze decyzje, to, co robimy w życiu, to są rzeczy nieodwracalne. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, jeżeli nie mamy określonego celu życia, nie wiem, nie mamy odpowiedzi na pytanie, po co żyjemy, to tak naprawdę nie ma uzasadnienia, nie ma uzasadnienia dla tego życia, jakie wiedziemy, bo moglibyśmy przyjąć inny sposób życia. Jeżeli to ma zależeć tylko od tego, że tak chcemy, no to wtedy przyzwalamy na wszystko. Prawda? Morderca ma życie, sposób życia mordercy czy złodzieja ma taką samą wartość jak sposób życia tego, który stara się być tym dobrym człowiekiem. Więc to jest bardzo ważne pytanie, nad którym niestety. No nie wszyscy się zastanawiają, po co żyjemy, jak jest w ogóle cel naszego życia. Bo kiedy odpowiemy sobie na to pytanie, to wtedy nie dość, że możemy dokonać pewnego osądu, do tego służy nam rozum, z jest władza sądzenia. Możemy odróżnić te działania, które są złe i nas do tego celu nie doprowadzą i te, które są dobre i nas do tego celu doprowadzą. Oczywiście może ktoś obrać zły cel, na przykład jak morderca obierze sobie za cel właśnie e, przypuśćmy swojego życia czy jeszcze pójdźmy dalej w skrajności ktoś sobie obierze za cel życia zlikwidowanie ludzkości, to będzie dokładał wszelkich starań i wykonywał te czynności, które do tego celu doprowadzą więc nie tylko warto mieć cel w życiu ale warto mieć dobry cel e, jaki to jest dobry cel? nie będę tutaj dawał prostych odpowiedzi, tylko rzucam pewne mm, myśli <śmiech> które pokazują, że no to są sprawy istotne, żeby nie okazało się, że na koniec życia no rzeczywiście skończymy te szkoły, będziemy mieć pracę, założymy te rodziny, i, a nałożą się, ja się po co? Ale jakie cele? To są te cele Cząstka. cząstkowe, prawda? Że teraz chcę, no tak jak teraz jesteście w liceniu, no chcę zdać maturę powiedzmy. To jest najważniejszy na, na dany czas może być cel. Ale gdy już zdam maturę, no to Trzeba się co, co, dalej? co dalej? No i teraz, jeżeli tylko szukam tych cząstkowych, kolejnych celów, no to, to osiągam, żebyśmy znajduję pracę, no mam już pracę, no i co dalej? No teraz... Zbieram na samochód. Zbieram na samochód, mam samochód, no ale co dalej? co? No, siedział się, patrzył, jeździł, no dobra, ale to... potrzebujemy tych celów, żeby móc podejmować kolejne działania. No i zbliżamy się do kresu życia i wtedy powstaje pytanie, po co to wszystko było? Nie po co było samochód, nie po co było rodzina, żona, nie po co była szkoła, tylko po co to wszystko było? Żeby żyć no ale co to jest właśnie szczęście, że skoro umieram i to wszystko muszę zostawić. Nazbierałem tego wszystkiego i, i co z tym zrobiłem. No się nie z wyboru i jakaś trzeba to przeżyć. No tak, więc to jest jedna z opcji. To jest opcja, która mówi, nie chciałem tu być, to jest jakaś K. Muszę tu po prostu przejść do końca. Różne są, różne są opcje, nie chcę tu na razie podawać żadnej jakiejś gotowej odpowiedzi, tylko pokazuję yy, z tej perspektywy ale ja tak o tym nie raz myślałem I ja tak sobie postawiłem, że łatwiej by było Po prostu się nie urodzić Taka Co jest niemożliwe <śmiech> <śmiech> <śmiech> Więc ta opcja odpada Więc ta opcja odpada, bo o ile, o ile można, są, są ludzie, którzy Są ludzie, którzy Rzeczywiście świadzą, że to życie jest bez sensu No i na przykład targają się dokonują samobójstwa i oczywiście mogą to zrobić, bo nawet jakby tam ktoś ich powstrzymywał, to prędzej czy później znajdą taką możliwość, żeby tego dokonać, ale nie są w stanie wrócić na powrót do łona swojej matki. Tak jak pokazałem to na przykładzie tej kartki papieru. Co się dokonało, trzeba przyjąć. I filozofia też daje taką perspektywę na to, co jest możliwe i ode mnie zależy, a co jest niemożliwe, co ode mnie nie zależy i co powinienem zaakceptować. Jest taka yy, modlitwa przypisana przypisywana Markowi Aureliuszowi, gdzie tam właśnie prosi Boga nie, nie wiadomo do końca, czy to on to napisał ale w której właśnie prosi Boga o to, żeby mu wskazał te rzeczy, które zmienić może i siły do tego i jednocześnie pokazał, czego zmienić nie może i żeby się tym nie przejmował bo nasze życie jest pełne różnych trosk i wiele z tych trosk je uprzykrza, sprawia, że jest po prostu nieznośne i co więcej, wiele z tych trosk, które sprawiają, że to życie jest nieznośne, to jest zamartwianie się o rzeczy, na które nie mamy wpływu. Co utrudnia nam zajęcie się rzeczami, na które mamy wpływ. I dzięki czemu możemy coś w tym życiu osiągnąć. I to jest taki wymiar praktyczny filozofii, który też pokazuje, na czym polega ta przyjaźń z mądrością. Że ta mądrość, jako ta nasza przyjaciółka, jest w stanie nas pokierować w życiu właśnie ku realizacji naszych celów, wskazać też, jakie są te dobre cele, które, które mogą uczynić właśnie nasze życie szczęśliwym. I co jeszcze? No przede wszystkim... jak można było żyć? No można żyć, dlatego że co do celu to są takie dwie perspektywy. Jedna to jest taka, że cię zapytam, jaki jest twój cel życia? Czy była taka nawet sonda, ktoś przeprowadzi, że szedł po ulicy z mikrofonem, podchodzić do ludzi po co żyjesz? No i dla wielu ludzi to był szok. Część odpowiadała, ale część była tym zaskoczona i po prostu nie wiedziała, coś próbowała kombinować na miejscu. Ale są dwa sposoby, żeby <śmiech> dowiedzieć się prawdy. Albo zapytać kogoś, po co żyje i oczekiwać odpowiedzi, albo obserwować jego działania, to co robi i zobaczyć, do czego to prowadzi. No jeżeli widzimy murarza, który niesie cegły i gdzieś je układa, prawda? Tam zaprawę rzuca, to my patrząc na to, co on robi, i patrząc na to, jak te cegły układa, możemy się domyślić, w którym momencie, że coś buduje i co buduje. A jak go zapytamy i nam na przykład skłama, odpowie, że chodzi o coś innego, no to mu nie uwierzymy, bo przecież widzimy po jego działaniach, w jakim kierunku zmierza, jaki jest cel tych jego działań. I to samo w przypadku człowieka. Czasami nawet sami siebie możemy okłamywać i twierdzić, że cel nasz życia jest taki, a taki, ale jeżeli przyjrzymy się temu, co robimy, jak żyjemy, no ktoś może powiedzieć, no ja to właśnie żyję tak, bo chcę skończyć szkoły, chcę zyskać wykształcenie, mieć tą dobrą pracę, założyć rodzinę. Napatrzymy, a on na co dzień, zamiast siedzieć przy e, nauce, to gra w gry komputerowe, tam wieczorami wyskoczy z kumplami, sobie coś tam wypić, czy zapalić, czy jeszcze tam jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. I to jego życie zmierza w zupełnie innym kierunku. On chce osiągnąć CX X, a zmierza w kierunku Y. Więc to jest też istotna rzecz. E, to też są... Różnice między tym, bo, bo na przykład jak ja który chce pograć, to mam w sens, że się no, czy coś, tak. ucząc się, chcę jakoś wiedzę, Dobra. a żyć, że... to ja po zacząłem żyć, ale ja nie powiem tutaj decyzji. Tak. Ja, ja nie mówię o tym, że to jest złe w, w tym momencie, nie wartościuję tego, że złe jest, na przykład jak ktoś siedzi przy komputerze, nie. gra w gry, bo są ludzie, którzy, który, dla których to jest sposobem na życie, którzy biorą udział w jakichś tam turniejach, Ym, to jest ich pracą na przykład. I to? nie, nie chodzi o to pytanie po co? Mhm. Bo jak ktoś zaczyna coś zrobić, ma konkretnie jakiś cel, właśnie to sam, że zrobi to po to, mhm. to po to, a ja przecież nie miałem takiej możliwości, urodzę się, żeby to po się urodziłem. No tak. I, I to jest też ważna uwaga, bo należy, należy w takim razie zapytać, że skoro pewne cele wyznaczam sam w życia, te cząstkowe, ale nie y, było moim zamysłem się urodzić. To nie był mój pomysł. Więc można też zadać pytanie, jaki jest cel, nie w kontekście tego, co ja sobie wymyśliłem, tylko czy istnieje jakiś cel yy, narzucony z góry, powiedzmy. Jakiś cel, no, narzucony może złe słowo, ale w sensie cel ustanowiony. Na tą chwilę patrzymy tylko w jeden punkt, że robiąc cokolwiek, mamy i tak cel. A może zrobić coś bez celu. No tak, na przykład... Z chęci, Chciałbym to zrobić, Ale nie? jak chcesz, to Ale jest, tak, jest I tak pojawia się ten cel. Nie a chęć to już jest cel. Nie jest, i tak mi to. Działania bezcelowe to mogą być działania spontaniczne. Na przykład mm, spontaniczny taniec, prawda? Jakby tu zaczął tańczyć cel mieniące, no to ktoś by powiedzieć no po co on to No ja bym mógł odpowiedzieć, no nie wiem, po prostu po, po prostu. No. Jakieś zachcianki, która nie do końca musiała być uświadomiona. Ale na razie nie wchodzimy w to głębiej. Chciałem tylko pokazać, że to są rzeczy, nad którymi no nie myślimy zbyt często, bo jesteśmy gdzieś zabiegani i zwracamy raczej uwagę właśnie na, bardziej na te cele cząstkowe, na to, co jest na bieżącą chwilę potrzebne. Człowiek więcej myśli, tym uderzyć, nie niego No tak się mówi, ale ja bym powiedział wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że w wielu wypadkach my tylko myślimy, że myślimy. Nam się wydaje, że o czymś myślimy, a tak naprawdę powtarzamy pewne rzeczy, które usłyszeliśmy może w radiu, w telewizji, jakieś opinie. To nie jest myślenie. Myślenie to jest zapytanie, zaczyna się w momencie, kiedy zapytam a czy na pewno? Albo dlaczego tak jest? Wtedy to jest y, myślenie. Na przykład w kontekście, teraz różne debaty się odbywają, prawda? Czy to dotyczące polityki, czy ta partia robi źle, czy tamta robiła źle, a jak to Trybunał Konstytucyjny, a to aborcja, a to strajk kobiet. No masa jest takich tematów y, bieżących, społecznych. I to, czego mnie na przykład w tym wszystkim brakuje, to jest to, że jak to dzisiaj wygląda? No wygląda tak, że bierzemy teraz kogoś, kto jest jednego zdania, sadzamy go, kogoś, kto jest drugiego zdania, sadzamy go i mówimy start, gong tam, rozbrzmiewa i oni się tuchą na słowa. I to nie, jest myśl... to nie ma nic wspólnego z myśleniem, z dialogiem. Myślenie zaczyna się w momencie, kiedy próbujemy zrozumieć argumenty z drugiej strony, kiedy druga strona, co by było bardzo pożądane, próbuje zrozumieć nasze, i chcemy razem dojść do prawdy, do tego, jak jest w rzeczywistości, a nie tylko forsować swoją ideologię narzuconą. I tego brakuje też w debatach publicznych. A ważna sprawa jest taka, i co ja widzę też z doświadczenia z innymi ludźmi, że w momencie, kiedy mówimy o swoich poglądach, szczególnie na jakieś drażliwe tematy, to często właśnie jesteśmy nierozumiani. I dopisuje druga strona sobie tam jakieś inne rzeczy. No, ja na przykład jestem zwolennikiem właściwie rozumianego patriarchatu. Nie będę teraz wyjaśniał do końca, ale wszedłem w polemikę z taką osobą, która mi zarzuciła, że... Co w ogóle nie wynikało z mojej odpowiedzi, że jestem... No tam, pomijając tam jakieś te tak zwane hejty, które padały, no, seksista, i że jestem przeciwko... E, nie wiem, czy mogę takie rzeczy mówić? Przeciwko czerpaniu kobiet przyjemności z seksu. No ja tak czytam to zdanie i mówię w ogóle, skąd się to komuś wzięło? Ale to jest dobra rzecz, która pokazuje właśnie to, że bardzo często przypisujemy innym jakieś swoje wyobrażenia na ich temat, Czyli zamiast ich posłuchać, co oni tak naprawdę mówią, co oni chcą nam przekazać, jakie jest ich zdanie, to budujemy sobie ich m, jakiś fałszywy obraz, takiego chochowa, prawda, słomianego, czy jakieś, jakieś m, takie wyobrażenie i uznajemy, że to są właśnie oni. Przy czym rozpoczynamy walkę, prawda? próbujemy walczyć z tego chochowa filozofia pozwala nam tutaj właśnie na odsunięcie się trochę od takich no nie jest to nigdy stuprocentowo do końca możliwe, ale, ale zdystansowanie się chociażby na tyle, żeby jednak postarać się zobaczyć kim naprawdę jest ta druga osoba i co ona naprawdę myśli, a nie postrzegać ją tylko przez pryzmat swoich kategorii, dlatego że no, różnych ludzi mamy na tym świecie Różne też, różnych też tak nazwijmy to w cudzysłowie, świrów są na przykład pośród takich filozofów ale nie tylko filozofów, bo właśnie filozofami jesteśmy Wszyscy w jakimś stopniu No i mamy ludzi, którzy uważają, że świat Nie istnieje, jesteśmy w Matrixie No słyszeliście takie teorie, a film pewnie każdy widział No i że to jest tylko iluzja Buddyzm mówi, że to jest wszystko iluzja No i inaczej taka osoba będzie poruszać się W świecie niż ktoś, kto Uważa przeciwnie, że mamy do czynienia z realnymi Osobami, że ten świat jest rzeczywisty Yy, mamy ludzi, którzy uważają, że ta rzeczywistość składa się z ducha i materii, jest ten duch który ożywia tę materię i tak człowiek żyje ale mamy też takich, którzy powiedzą nie, nie to wszystko da się sprowadzić do biologii, do fizyki to jest wszystko tylko mechanika wszystko jest zdeterminowane no i mamy teraz niesamowitą ilość takich perspektyw niektórzy to w ogóle są takimi właśnie solipsystami, co uważają, że tylko ja istnieję, a wszystko inne to jest produktem tego ja. Ale każda z, ta, z tych perspektyw ma jakieś konsekwencje praktyczne i y, tych perspektyw jest multum, więc pierwsze pytanie jakie trzeba sobie zadać, czy mój, moja perspektywa na świat jest właściwa, skoro jest tyle innych i jak ja to poznaję, w jaki sposób to rozstrzygnąłem, a z drugiej strony, że może domyślnie zakładam, że inni ludzie myślą dokładnie tak samo jak ja. I zupełnie nic nie pojmą z tego Bo to jest tak jakby rozmawiać z kosmitą Może czytaliście małego księcia To jest dosyć ciekawy przykład tego Tam mały książę po tych planetach Sobie tam lata I na każdej planecie mamy kogoś właśnie Zafiksowanego na swoim świecie prawda? Jest tam jakiś król, który rządzi I on właśnie widzi postrzega wszystko W perspektywie tej swojej władzy Mamy tam jakiegoś bankiera Który tam w Sobie tylko przelicza To był chyba matematyk co liczył gwiazdy, prawda, i które tam są w własnością. No i generalnie każdy z nas jak, na jakiejś takiej planecie tkwi i bardzo istotne jest, żeby też zobaczyć, że te inne planety istnieją i może się wybrać czasami na którąś z nich, żeby nawiązać jakiś kontakt. Z tym wiąże się takie pojęcie jak metanowia. Może nie słyszeliście tego słowa, ale na pewno słyszeliście jego polskie tłumaczenie, które brzmi nawrócenie. Teologia chrześcijańska przejęła właśnie To pojęcie metanoi Które składa się z dwóch członów Bynajmniej nawrócenie, czyli ta metanoia Nie oznacza nawrócenia się W sensie stania się człowiekiem religijnym tylko Ono oznaczało przede wszystkim Zreflektowanie się Nad swoim działaniem, wyciągnięcie wniosków Z tego co zrobiłem I zmianę swojego myślenia Meta od tego co przekracza Tak jest meta matematyka, To jest nauka, która bada matematykę metafizyka. To jest ym, nauka, niektórzy nie nazywają tego nauki, ale refleksja nad y, rzeczywistością, y, która przekracza ten wymiar fizyczny. I tak samo metanoja to jest przekraczanie czy wychodzenie ponad umysł. No bo jeżeli w jakimś stanie umysłu, jakieś miałem poglądy, to zrobiłem jakąś rzecz. No, zaprosiłem dziewczynę na randkę. Yy. No i oblała mnie winem i wyszło. bo coś, coś zrobiłem nie tak. To w tym momencie, kiedy ja zaczynam się nad tym już zastanawiać po całej sprawie, co może zrobiłem źle, co nie tak, to już wtedy nie działam zgodnie z tym sposobem myślenia, który sprawił, że kieliszek zostaną niewylany. Już wychodzę ponad. Zaczynam myśleć o tym swoim myśleniu. że ja do, dobre miałem spojrzenia, na perspektywę, i w ten sposób sam siebie przekraczam. Staję się w jakiś sposób większy od samego siebie. No i to jest jakby też istota filozofii Bo jeżeli jest to umiłowanie prawdy Jest to umiłowanie mądrości No to najpierw muszę przyznać, że no nie znam całej prawdy Nie jestem mądry do końca O może trochę jest <śmiech> Ale nie do końca Jest coś, czego nie wiem Jest coś, czego nie potrafię Jest coś, czego mogę się nauczyć W związku z tym Potrzeba jest trochę pokory Że nie jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie Wiem, że każdy z nas tak lubi sobie pomyśleć od czasu do czasu. I filozofia pomaga w tej perspektywie no, zapoznać się też z różnymi możliwościami, jakie daje nam życie, z możliwościami myślenia, bo często jest tak, że też zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami, czy gdy wchodzimy w jakieś, jakieś dyskusje, no to z góry stawiamy się w opozycji do tych, którzy myślą inaczej niż my ale warto jest przyjąć do wiadomości, że taka możliwość też istnieje, że no coś sprawiło, że ta osoba akurat w takie rzeczy uwierzyła, że przyjęła taki światopogląd. Jak nam się to przydaje, gdy jesteśmy w liceum, gdy idziemy do pracy, gdy jesteśmy na studiach? No także cały czas jesteśmy w grupie jakichś osób. Wchodzimy w relacje ze swoimi kolegami, z nauczycielami tak samo, z innymi ludźmi, no i na pewno Wielu z Was się też zastanawiało, jak to jest, że niektórzy ludzie są jacyś zamknięci w sobie, tacy skryci, nie bardzo ten kontakt nawiązują, no i na, albo na przykład są takimi kozłami ofiarnymi, gdzieś tam się trafiają i zrywają. Inni z kolei są przywódcami w jakiś sposób, że kierują grupą, co oni powiedzą co zrobią, to wszyscy za nim idą. Jeszcze inni przy nauczycielach na przykład, no przychodzą sobie, tak, przepraszam, proszę, proszę, proszę Pani, chciałem zapytać, prawda, jakaś taka, taka postawa wystraszona, a ktoś inny idzie prosto, <śmiech> spokojnie, pyta, co, co miał zapytać, czy prosi o coś i na przykład łatwiej mu przychodzą pewne rzeczy. Nie jest tak, że się rodzimy. E, no jak to się mówi, jakiej Pani może stworzy, taki nie ma, że już teraz taki zostanę. Człowiek bardzo wielu rzeczy musi się uczyć. Co jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą się uczymy? Jako dzieci, to może powiedzieć. Podstawowe rzeczy. Co jest bardzo istotne w późniejszym życiu. Chodzić. Hmm? Chodzić. No właśnie. Musimy się nawet nauczyć chodzić. Jakbyśmy nie byli wychowywani przez rodziców, którzy nas tam próbowali do góry i żebyśmy na tych nogach tuptali, to przecież są przypadki, są przypadki dzieci, które były wychowywane gdzieś tam przez wychowywane, przepraszam, w, yy, były pozostawione yy, i karmione przez wilki. W, jakimś tam, w jakiejś tam wiosce. Był taki przypadek nawet, teraz trudno mi przywołać konkretną daty i, i, i, i gdzie to było. Ale one chodziły na czworaka. Po prostu naśladowały to, co się działo. No bo sami pomyślcie, jak jest, byliśmy takimi małymi dziećmi, to to chodzenie na tych dwóch nogach to było w ogóle niewygodne jakieś. Tu się człowiek chwieje, wywraca na tyłek wypadnie. To może palto to licho i chodzi na czworaka. Ale jednak musimy się przełamywać. Czyli zapierać się siebie. Przyjmujemy tą niewygodę, bo... Trochę poboli, ale potem mogę sobie chodzić, a nawet biegać mogę, prawda? Po, co, po co chodzić, jak można biegać? Forest by powiedział. To jest jedna rzecz. A druga istotna rzecz, która też nam pozwala w jakiś sposób poruszać się, ale w tym świecie społecznym, świecie ludzkim, to jest język. Wszystkie twierdzenia nauki, wszystkie zdania, wszystko, czego się uczycie, czy tam będzie geografia, matematyka, fizyka, wszystko to jest w języku, w zdaniach. No i mało kto się też nad tym zastanawia. A mamy też taki działek od konkretnych filozofii bardzo potężnych, jak filozofia języka, która zadaje pytania, kurczę, skoro cała wiedza ludzkości i to, że jesteśmy ludźmi, bo zwierzęta nie mają języka, w tym sensie jakieś tam mają pierwociny, jakieś tam delfiny, prawda, tam kwiczą sobie w tych ba basenach, czy tam, czy tam w morzu, w oceanach, proszę, ale nie są w stanie przekazać kultury, to, że żyjemy sobie w takich budynkach mamy tutaj ogrzewane pomieszczenia projektory i to wszystko jeden człowiek nie byłby w stanie tego zrobić to potrzeba było nie tylko wielu ludzi ale wiele pokoleń ludzi i tej skumulowanej wiedzy która nas do tego doprowadziła i tylko człowiek jest w stanie coś takiego w całej przyrodzie wytworzyć więc skoro to wszystko zawiera się też chociażby w takim języku warto zadać pytanie to czym jest ten język, do czego on służył czy on służy do tego, żeby drugiemu wrzucać, a ty głupi ty w ogóle się nie znasz, jakieś bluzgi do jakiegoś helitu tak zwanego, czy służy czemuś innemu. Na przykład komunikacji. Jedna rzecz. Czyli budowaniu relacji. Czy właśnie odkrywaniu tej prawdy. No bo w momencie, kiedy z kim się zgadzamy, od razu nawiązujemy z nim lepsze relacje. No trudno byłoby się dogadywać zupełnie nie mogąc się komunikować językowo. Gdzie język nie rozumiem tylko jako słowa, ale wszystko, co napiszemy, prawda? Co, co napiszemy, co przekażemy na różnych nośnikach. E, słowo jest generalnie czymś, czy informacja niesprowadzanym do nie materii. Ktoś może mieć e, pogląd właśnie taki materialistyczny, biologiczny, powie, no że my jesteśmy tylko tak jak zwierzęta i, i no co tu dużo się rozwodzi na ten temat. Ale zobaczcie, te słowa, które mówię, one też się tutaj nagrywają, na przykład na cyfrowo na, na urządzenie. Można je zapisać też na papierze. No i teraz ktoś by mógł zniszczyć ten nośnik, ktoś by mógł ten papier spalić, ktoś by mógł moje słowa zagłuszyć tutaj, nie wiem, jakąś trąbką. Ale pytanie, czy on wtedy zniszczył słowa jako takie, jako, jakąś informację? No nie. On uniemożliwi jej przekazanie, ale sama w sobie ona nie daje się do tego sprowadzić. Prawda? Więc wracając do tego nawrócenia tej metanoi cała filozofia w tym sensie praktycznym polega właśnie na tym, żeby wyjść o krok wyżej żeby nie spoglądać tylko na to, co powierzchowne jeżeli jesteśmy w stanie to robić to jesteśmy w stanie nie tylko zrozumieć rzeczywistość która nas otacza zrozumieć innych ludzi czyli być bardziej komunikatywnym ale też zrozumieć siebie bo to pierwsze pytanie, o którym mówiłem, po co żyjesz nawet jeżeli sobie na nie odpowiemy no to też w jakiś sposób determinuje, czy jest powiązane z pytaniem kim jestem prawda? bo zależnie od tego co robimy to de determinują się toż samo. jeżeli ktoś z was zacznie piec chleb no to będzie piekarzem jeżeli ktoś yy, ożeni się to będzie mężem to są te cele cząstkowe, prawda? Ale czy na przykład siedząc przed komputerem, jesteś piekarzem, pracujesz na pełny etat, masz swoją piekarnię nawet. Tu w Częstowowie mamy Jendryka i Musiorskiego, dwóch potentatów chlebowych, tak nazwijmy. No i oni są piekarzami, każdy powie, no to jest piekarz, to jest Musiorski, no piekarz, Jędryka, piekarz. No ale czy Jędryka czy Musiorski są piekarzem, kiedy grają w gry komputerowe? No nie wiem, czy akurat grają, ale powiedzmy. Albo kiedy grają w golfu. No, lepszy przykład. no nie wiem, w wtedy są golfistami. Więc jak określam swoją tożsamość? Czy na podstawie tego, czym... Jak zarabiam na życie? Czy na podstawie tego, w jakie relacje wchodzę z innymi? Czy to określa istotę mojej tożsamości? No tak, ale mogę przecież no, się nie żenić. Mogę nie piec tego chleba. Tych rzeczy mogę nie robić. Więc to jest kolejne pytanie. I też ciekawą rzecz, jak powiedział Sandek Zipery, Mały książę, to jest ciekawa książka, ale polecam wam bardziej jego też twierdzę, to jest jego dzieło życia. I tam powiedział, że człowieka, o człowieku, o, o to kim jest człowiek, nie można powiedzieć patrząc na to, co robi, w większości na przykład swojego czasu, ale na to, o czym nigdy nie zapomina, czego nigdy nie zapomina zrobić. I to jest yy, też pewna wskazówka, jak to rozeznawać w swoim życiu. No, ale ciężko mieć tak w sumie od społeczeństw tego wyciągnąć od zasady Że od mojego urany wpieramy i wpieramy. No tak, ale można też zapytać, dlaczego one są takie, jak nim? Skąd to wynika? No bo gdyby było, yy, bo można przyjąć takie stanowisko, od dziecka mi narzucają taką perspektywę. A może, ja chcę inaczej, ale też trzeba zadać pytanie, skoro dzieje się tak przez wiele lat, a może nawet tysiące setek, że pewne wartości się przekazują, a pewne odrzuca, to dlaczego akurat? Jak to się stało, że, że te wartości dominują, że żyjemy w społeczeństwie, w którym te dominują, a na przykład społeczeństwa, w których wartości były inne, narzucano inne wartości, tak to nazwijmy, no zawsze jakaś tam kontrola tego jest, yy, no to ileś z tych społeczeństw całkowicie już przestało istnieć. To jest też kwestia, nie tylko negowanie, bunt, on akurat ja to wiem po sobie, że jest czymś naturalnym dla człowieka, który nie rozumie pewnych rzeczy. Tylko, że bunt jest czymś dobrym w tym kontekście, kiedy zmusza nas do myślenia, do zapytania ale dlaczego? A, bo tak jest pytanie, ale dlaczego mi to narzucają? Tylko różnica jest taka, że mamy dwa podejścia. Albo rzeczywiście zapytamy się hmm, no ciekawe dlaczego i zaczniemy próbować szukać odpowiedzi na to pytanie. Albo jest to tylko okrzyk no dlaczego i zaczynamy z tym walczyć, nie wiedząc, nie rozumiejąc tego. Więc w ten sposób. Ja myślę, że możemy przejść teraz trochę do pytań, bo może macie jakieś e, uwagi czy, czy pytania ze swojego życia, które, nie wiem, jakby filozofia mogła się odnosić do, do Waszej sytuacji, jako uczniów, nie tylko, zresztą uczniów. Ale z... można w każdym wieku, no. A nie może... jesteśmy przykładem. Mo może zadam takie pytanie, jak właśnie do tej pory, co wam się kojarzyło z filozofią, czy co, co w ogóle się kojarzy z filozofią? To jest Filozofia, komunikacja. Komunikacja. A mieliście taki przedmiot, mieliście całego, czegoś takiego? Koncepty. Ale... No, wbrew pozorom, wielu filozofów było, miało mysły ścisły. Tak, Leibniz na przykład, przecież, który... No, na tam było to właśnie. No, właśnie, tak. dzisiaj, dzisiaj taki podział e, zapanował, że No, to humaniści, są ścisłe. Ja na przykład występuję tutaj jako filozof, ale e, prowadzę swoją firmę informatyczną, na przykład, piszę programy, algorytmy, więc nie widzę, e, gdzie by miała być ta, ta nie wiem, sprzeczność, czy, czy jakiś problem między... Ścisłym rozumowania filozofem, co powiem więcej, to jest bardzo niedobry podział, szczególnie niebezpieczny w rękach filozofów, którzy właśnie uważają, a ci tam matematyka to ścisło hmm. myśleja co mi to, bo wtedy pojawiają się różne pomysły, które mają wpływ na historię. Prawda? No, mówi się, że trzecia Rzesza i, i, i wiele pomysłów było zaczerpnięte, no wiadomo, tam nie, może to by trzeba szerszy temat, ale, ale z myśli yy, Frederyka niczego z kolei komunizm, no to mamy Marx, Engels, to jest filozofia to nie jest Platon, na przykład mówi się, że to u niego są początki totalitaryzmu, więc to są takie niechlubne przykłady powiedzmy no są też i y, y, y, jest oczywiście ta lepsza perspektywa filozofii gdzie rzeczywiście to życie y, ta filozofia nam ułatwia ale jeżeli jest to rzeczywiste dążenie do prawdy a nie próba zamykania gdzieś oczu na jakieś aspekty rzeczywistości, ignorowania tego, albo próbę jeszcze zwalczania, unicestwiania. Prawda? A, a tym bardziej myślę, że jeżeli jesteście w technikum, no to macie do czynienia z budową, może jakichś maszyn, urządzeń, prawda? No to jest coś um, normalnego, ale jest różnica między kimś, kto potrafi jakieś urządzenie rozebrać, czy z, poznać zasady funkcjonowania, a kimś, kto potrafi stworzyć pomysł na jakieś nowe urządzenie, które będzie spełniało jakieś działanie. No i wtedy potrzebujecie z jednej strony całą tą wiedzę techniczną, czyli znać się na e, powiedzmy wiem, elektronice, e, na, na mechanice, masz rzeczy, tą fizykę, musicie pojąć matematykę, ale z drugiej strony potrzebna jest też jakaś pomysłowość, czy jakieś takie myślenie, jak to się mówi, out of the box. Czyli no mamy różne pomysły, Jakieś działania są wykonywane przez tą maszynę, ale chcielibyśmy zrobić coś innego albo coś, żeby było proste. No i wtedy to nie jest kwestia takiej wiedzy wyuczonej. Trzeba się zastanowić nad tym, jaki cel właśnie chcemy uzyskać i dopiero znaleźć do niego środki. Więc myślę, że i w kontekście takiego myślenia technicznego tutaj filozofia ma wiele do zaoferowania co więcej. Wielu fizyków i do nie, któregoś momentu to było czymś normalnym. Poza tym kursem e, rzeczywiście no, technicznym, tej, tej wiedzy, matematyki, fizyki i tak dalej, no, studiowało też filozofię, to był przedmiot obowiązkowy. Właśnie dlatego, że to wszystko wywodzi się z filozofii, tak naprawdę. No, pierwsi filozofowie to mieli matematycy. Platon mówił, że jak ktoś matematyki nie zna, to nawet niech się nie pojawia w akademii. Więc, więc mówimy, a dzisiaj się kojarzy bardziej prawda, z, z humanistami. Że oni, z tej matematyki, to szkoda gadać. <grym> no, więc to, to by było tyle ode mnie. Nie wiem, czy Was jakoś zachęciłem do tej filozofii, czy zniechęciłem. Bardziej chciałem pokazać nie tyle filozofię jako, jako przedmiot jakiś akademicki, ale to, że to jest pewien sposób na życie, pewien sposób y, działania w świecie, który umożliwia y, Różne rzeczy. Jak zobaczymy na, na, na ludzi, którzy pokończyli filozofię, to się mówi, a jaką pracę potem będę a co z tego będę miał? Dużo osób właśnie filozofię studiuje jako nie swój jedyny kierunek. Ja akurat studiuję jako jedyny. Ale dużo osób studiuje nie jako jedyny i ma też inne zajęcia. No ja akurat nie potrzebowałem jakiegoś specjalnego wykształcenia do tego, żeby firmę swoją informatyczną, bo, bo gdzieś jakoś samodzielnie tę wiedzę nabywałem. Ale to są ludzie w różnych branżach, gdzie byście się nawet nie spodziewali No taki może też mało no, chlubnych przykład będzie, ale palikot, prawda, z tą wódką handlową. Może, <śmiech> może go lepszy. No właśnie, ale sporo jest takich postaci też, yy, które są filozofami, a których nie kojarzymy może z tego, które osiągnęły pewien sukces nie dlatego właśnie, że były jakieś super geniuszami tylko w jednej, w jednej dziedzinie, ale dlatego, że pe miały pewne zrozumienie ogólnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Relacji z ludźmi społeczeństwem. Więc... Tyle ode mnie. Jeżeli jeszcze jakieś są pytania, to, to zapraszam, a jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Zapraszam. do studiowania. <czymina> bardzo tak, jeszcze na marginesie, tak dopowiem, do że też same studia się różnią filozofię od innych kierunków, bo tutaj spokojnie sobie można i nawet taki kontakt z wykładowcami jest inny, gdzie porozmawiać, przyjść na herbatkę, ta, posiedzieć po gawędzi, nie ma takiego czegoś, co zauważyłem jeden semestr studiowałem filologię polską już po licencjacie z filozofii to była zupełnie inna rzeczywistość tyle tylko powiem. A nie mówcie tam nie mówcie no, no.